Ich nicht mehr Stress, Ich hab nicht mehr Ich mich Zgierotwa wyszła z indziej dyspoalnej na istracji nalej je naleźć z cór? Słuchajcie podcastu? Nie tylko dla. Był to program z cyklu Zapłon w motocyklu Startujemy. Jestem gotowa. No to jedziesz. Wprost z Zielonej Irlandii. Specjalnie dla Was podcast nie tylko dla orłów. Informacje, wiadomości. Zawsze ciekawie, zawsze wesoło. Zawsze co tydzień, zawsze we wtorek. Zawsze Filip Dawidziński. Serdecznie witam. Podcast numer 78 przed mikrofonem. A w Waszych sławkach najlepszy podcaster w tej części urlopy. Czyli Filip Dawidziński. 78 podcast, czyli moja ulubiona linia autobusowa w Poznaniu 78, kiedyś jechała z ulicy Szarych Szeregów na Podolany na Edwardowo, ale, ale przedłużyli tą linię i teraz jeździ bodajże na lotnisko, na lotnisko. Zatem podcast 78, serdecznie witamy. Wieczorny kwietniowy wieczór, wieczorny wie, kwietniowy wieczór, tak, tak, tak. Co dzisiaj w podcaście, bo dzisiaj po raz pierwszy chyba w kwietniu mówię takim żywym głosem, bo przecież w kwietniu były same takie podcasty tematyczne, czyli o sporcie, była CELINDION i TITANIC, te sprawy, więc ostatni raz w kwietniu, Ostatni raz w kwietniu na żywo, specjalnie dla moich drogich słuchaczy Pozdrawiam przede wszystkim jedną nową słuchaczkę, Słonko, Słonko, pozdrawiam To jest nowa słuchaczka z portalu ipolish.ie, taki nowy portal, wspomniałem o nim społecznościowy Zatem pozdrawiam i cóż, 78 to już 78 podcast, kurczę, czas leci, czas leci i co? Co dzisiaj nas czeka? Czeka nas dużo informacji z Irlandii, czeka nas y, troszeczkę wiadomości o podcastach, czeka nas y, troszeczkę o komputerze moim nowym, czeka nas troszeczkę wiadomości o tym, co się dzieje, co się dzieje w moim życiu. To tyle. 78. Jedziemy. podcastu Nie Tylko Dla Orów. W irlandzkiej, w irlandzkiej telewizji Matrix, rewolucję, czyli Nio walczy ze Smithem w ostatniej w ostatniej części, a my, a ja dla moich drogich słuchaczy, po raz 78. Podcast Nie Tylko Dla Orów. I może na samym początku troszeczkę przybliżę moją skromną postać, czyli Niesamowicie skromny, niesamowicie sympatyczny, niesamowicie płodny na razie, jeśli chodzi o podcasty, człowiek, czyli ja, Middle 30s, Dublin, Irlandia, czyli to wszystko dla Was, moi drodzy, czyli jak to tydzień, jak co wtorek, podcast, nie tylko dla rów podejść bliżej, co dzisiaj, jak już mówiłem, czyli najpierw Polska, w której byłem ostatnimi czasy, taki długi, długi, pięciodniowy weekend. Warszawa, Poznań, takie postwielkanocne, y, krótkie wizyty i rozmowy, i rozmowy z ludźmi, bo przecież podcast to jest taka rozmowa z ludźmi, czasami ze zwierzętami, różnie to bywa. Wiecie, moi drodzy, jak to jest. Zatem Polska, nasz kraj kochany, znowu szemra auta z ciemnymi szybami na lewym pasie i jadące prosto. Znowu szemrani, krótko ogoleni koledzy, gdzieś opierający się o mury. Znowu kanary łapiące niepłacących ludzi w autobusach. Znowu nasza szara codzienność i buraki w telewizji, wszelkiego typu politykierzy, którzy myślą, że jak się pojawili w telewizji, mówią coś do ludzi, to już są sławni już trzeba ich słuchać. Zatem cztery dni w Polsce, o tym powiem więcej, bo na razie, na razie przygotowuję się do kilku podcastów, które właśnie między innymi z Polski będą. Zatem tak sobie pomyślałem ostatnio, że yy, mam tych podcastów chyba 11 w moim zielonym zeszycie rozpisanych, tak, 11 podcastów, czyli na ponad 3 miesiące, no nie, na prawie 3 miesiące podcastowania, bo podcasty. chciałbym zrobić w ogóle taką serię podcastów, moje miasto Poznań, moje miasto Warszawa, moje miasto Dublin i moje miasto Amsterdam, tak, bo podcast, który teraz właśnie słyszycie jest chyba ostatnim, który będzie kwietniowy, ale w maju wybieramy się mocną ekipą na drugi oficjalny zjazd polskich podcasterów. Gdzie? Właśnie tam gdzie rok temu, Amsterdam, czyli na pewno będą co najmniej dwa, a może trzy podcasty z Amsterdamu, tak jak rok temu. Mam nadzieję, że um, tak jak to było rok temu. Będzie ciekawie, będzie interesujące, bo maj i czerwiec to są najbardziej takie płodne miesiące dla słuchaczy, bo Właśnie największą e, słuchalność właśnie w zeszłym roku miałem w czerwcu i w maju, zatem postaram się, pomimo tego, że jeszcze nie mam komputera, Martin pewnie się cieszy, bo Martin e, mówił, że jak nie mam komputera, to podcasty są ciekawsze, jak nie mam komputera, to podcasty są bardziej, bardziej interesujące, ale coś odleczę, nie uciecę. Komputer miał być w zeszłym tygodniu kupiony, nowiutki, 17K PowerBook, no ale dowiedziałem się z tajemnych źródeł, że w połowie czerwca albo nawet na początku wyjdą nowe powerbooki i, i muszę poczekać miesiąc, więc będę jeszcze teoretycznie przez miesiąc ciekawie mówił, a potem znowu dojdzie do, do władzy technika i efekty specjalnej, jak to, jak to u mnie. Zatem e, mówiłem, moi drodzy słyszę, o podcastach, że 12 mam podcastów w moim zażycie, czyli z Poznania, z Dublina, z Warszawy, dwa z Amsterdamu, trzeci będzie, mm, niespodzianka, e, dalsza część słuchowiska z Mariolą i z Marianem. Potem jest zaległy podcast z Północnej Irlandii, mam dwa, podcasty, mam dwa podcasty muzyczne oraz mam mój urodzinowy podcast w czerwcu, to już jest chyba 10 czy 11, jakoś tak. A w ogóle to takim głównym powodem tego jest, że ja chcę być pierwszym polskim podcasterem, który... Zrealizuję setny odcinek. Nie mówcie tego Łukaszowi, bo Łukasz właśnie ma 80 chyba ósmy albo dziewiąty podcast, ale ja chcę go po prostu przegonić i w kwietniu, i w maju tutaj, w zasadzie w maju już i w, i, i w połowie czerwca chcę te wszystkie 12 podcastów wypuścić tak, żeby on na koniec czerwca nie był tym podcasterem, który ma 100 podcastów. Ja tak cicho mówię, żeby Łukasz nie słyszał, żeby nie miał 100 podcastów, tylko żebym ja był te dwa podcasty przed nim i żebym ja zebrał całą taką śmietankę z tego wszystkiego, więc proszę Łukaszowi Witkowskiemu z Detroit nic nie mówić mam nadzieję, że, że on się nie dowie i zostanie wykolegowany tak, bo zawiść to jest polska cecha. Tak, Polacy potrafią być zawiśnie. Ja jestem Polakiem, przede wszystkim Poznaniakiem w 100%. Zatem Łukasz haha, szykuję dla niego niespodziankę. 12 podcastów wydam w maju i jest ugotowany. Jest ugotowany na twardą. Dobrze. Gadam już do Was 6 minutek prawie. Zatem zaraz po przerwie zaraz po przerwie będzie zaraz w zasadzie po piosence będzie troszeczkę o roku 1978, bo właśnie podcast numer 78 a jak pamiętacie moi drodzy jaki numer podcastu taki rok, a jaki rok taka piosenka taki nasz, można powiedzieć, powerplay czyli w tym odcinku zespół Queen i Piosenka z płyty Jazz o tytule bardzo kuszącym Jealousy. Jealousy znaczy się, co to znaczy po polsku Jealousy? Zazdrosny, Queen, rok 1978 i piosenka Jealousy. Zapraszamy! Oh, how wrong can you be? Oh, to fall in love was my very first mistake. I don't know, I was far too much in love to see oh, Jealousy, look at me now Jealousy, you got me somehow Suspicion on my trail Reklama. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać <śmiech> podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was? Dorota? I bar. To no jest raz do <śmiech> <śmiech> O!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 Co panowie mówią. Podcast nie tylko dla orów. Odcinek 78. I jak już wspomniałem wcześniej, 1978 rok na świecie. Czyli czy ktoś pamięta taki serial telewizyjny Dziewczyna i Chłopak? Hmm, właśnie, właśnie. W 1978 roku został ten film w telewizji wtedy w polskiej pokazany. Pamiętacie, takie było rodzeństwo bliźniaki w zasadzie Tosia, czyli Ania Sienia Sieniawska oraz Tomek Wojtek Sieniawski. I oni się tam zamienili w pociągu, te sprawi, i on potem musiał nosić sukienki ona spodnie. Takie było tam a propos troszeczkę m, ostatniego, jednego z ostatnich e, podcastów, a w zasadzie audycji w Koczowisku o tym, czy warto być homoseksualistą? Coś takiego było. A dziewczyna i chłopak rok 1978. Rodzina Leśniewskich też pamiętacie? Te kartki latają. Rodzina Leśniewskich także serial telewizyjny z roku 1978 roku, A, czyli mała. Mała tak, małe takie przypomnienie, o czym był ten serial, bo pamiętam ta muzyka była taka strasznie, strasznie drażniąca, a potem się okazało, że to jest muzyka Czesia Niemena I, i potem z czasem już mi troszeczkę przypadał bardziej do gustu, ale pamiętamy ten film Rodzina Leśniewskich Serial TV, czyli obraz codziennego życia sympatycznej warszawskiej rodziny składającej się z zapracowanego ojca, tutaj Krzysztof Kowalewski, Zabieganej matki Krystyna Sienkiewicz oraz czworga dzieci: 15 Agnieszki, 14-letniego Leszka, 7 bliźniąt, zwanych Bąblami. Tak to było. Bardzo pamiętam, bardzo pamiętam, co ja mówię. Bardzo. E, pamiętnie, nie, przepraszam, jak to się mówi. Pamiętam, że bardzo ten serial mi się podobał, szczególnie potem, z czasem, jak już y, zacząłem słuchać konkretnej muzyki. I właśnie muzyka Czesława Niemena, która była która była jakby ścieżką dźwiękową do tego filmu. Trzecim filmem w 1978 rok, co mi zrobisz jak mnie złapiesz? Pamiętamy yy, pana, filmy pana Barei i to właśnie był jeden z nich z 1978 roku. Oczywiście w głównej roli grał Krzysztof Kowalewski, potem był of Public, Stanisław Tym, Ewa Wiśniewska, Ewa Ziętek i Damian Damiński, czyli tr truck driver podobno jest agentem. Ostatnio się dowiedziałem, przeczytałem. A, czwarty film. Test pilota prixa To był film taki um, polski, ale w zasadzie zrobiony w, sta w Stanach, co ja mówię, u Rusków, e, w Rosji, czyli dość, dość okrutny film. Bo pamiętam w, jednych z w jednej z ostatnich scen pilotowi Brixowi chyba ręce urwało. Jakoś to tak było. Pamiętam. Ja, w każdym razie film do teraz, do teraz, um, zapada jest, może takim jest w mojej pamięci głęboko. Główną rolę Pilota Pilksa grał Sergi Desnicki. Desnicki, Desnicki. O. Toma Nowaka grał Aleksandry Kadenowski i Harry Brauna grał Władimir Iwanowsow. Tak to wygląda. Nasi? Nie, nasi nie grali chyba, a nie grali. Janusz Pyczyński, Bolesław Abart, tak to było co mamy jeszcze z roku 1978. A, lalka, proszę bardzo, lalka 1978 rok. Jest to jedna z niewielu lektur, które bardzo, bardzo często czytam i powracam do lalki za jakieś 3-4 lata. Lubię po prostu tą książkę i e, reżyserem filmu lalka był Ryszard Baer wiadomo, że Bolesław Prus Bolesław Prus był mm, autorem a w zasadzie Aleksander Głowacki bo chyba z tego co pamiętam to było jego prawdziwe nazwisko e, zatem w filmie grali Boguszata Braunek jako Izabela Łęcka Jerzy Kamas jako Stanisław Ogulski przystojniak, tak co tam w wodzie chodzi i te kwiaty na niej zrywał, to pamiętam dokładnie Bolesław Pawlik po raz kolejny jako Ignacy Rzecki Alina Janowska jako Krzeszowska Anna Milewska jako Florentyna tak to było a co może troszeczkę takich rzeczy z 1978 roku, co się stało na świecie, czyli urodził się 28 stycznia Gianluigi Jean Jean Buffon, reprezent bramkarz reprezentacji Włoch, 29 stycznia 1978 roku urodził się Martin Schmidt, niemiecki szkoczek narciarski. Potem, co tu mamy dalej? Mm, tutaj nie, tutaj nie. Mirosław Kloze, o, 9 czerwca się urodził. Niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia. Mm, Garfield urodził się 19 czerwca. Popularny bohater komiksu Jima Davisa. O, to nie wiedziałem, proszę bardzo. Luis Garcia urodził się. Hiszpański piłkarz narodowości katalońskiej, grający obecnie w Liverpoolu. Potem, co tu, Kobe Bryant się urodził w 1978 roku. Anna Powierza, o Emanuel, o też się urodził. Proszę bardzo. Janna Przebelska. <śmiech> <śmiech> Więc widzą Państwo, moi drodzy, zbyt, 78 rok był bardzo, bardzo płodny. A nawet 77 dla tych, co się urodzili na e, początku tego roku. Wydarzenia. Wydarzenia wspomniana przed chwilą półpiosenka zespołu Queen, czyli zespołu Queen w tym roku dostał e, Wydał w zasadzie co? No, ja napisane. A, wydał dwie płyty, News of the World i wydany w listopadzie Jazz, z której właśnie była nasza piosenka, że tak powiem, odcinka. I zespół ten dostał bardzo, bardzo dużo nagród w tym roku, właśnie za ten album Jazz. Także w tym roku, w 1978, powstał zespół Van Halen, Duran Duran, Pretenders oraz Sex Pistols. Tak to wygląda. Rok 1978, więcej już Wam nie będę nic mówił. E -o -o. jedziemy dalej. Jedziemy dalej i bardziej, bardziej pojeżdżająco. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. Żoną miałam by, miał być to. Il suffisait de te parler pour ta privaise. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Tak, wolniej to Wolniej, to bardzo kusząco. Dobrze. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. I jeszcze raz. A jeszcze raz. Wróć. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Panie, nie można Pana w ogóle zrozumieć. No. Niech Pan idzie na środek. No niech Pan mówi głośniej. No. No iść Pan na środek.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 Na Wyspie, czyli 24 maja, tutaj jeszcze, jeszcze papierami, odbywają się wybory takie do parlamentu, najważniejsze, najważniejsze wybory, w których będzie wybieranych, będą wybierani, można by powiedzieć, posłowie do parlamentu, jak i będzie wybierany ze zwycięskich, ze zwycięskich partii T-Shock t to jest taki prime minister, czyli taki minister po prostu, taki nasz... Kto jest u nas ministrem w Polsce? Chyba któryś kaczor, nie wiem, który Jaras czy ten drugi, nie wiadomo. W każdym razie w Irlandii będą za niecały miesiąc właśnie wybory parlamentarne. Irlandia została zatem podzielona na 43 części i każda ta część ma prawo do wyboru pięciu swoich członków. W ogóle w Irlandii mamy 7, 7 głównych partii. Tiszok należy do Ciszokiem jest. E, kto jest istotny? Bertie O'Hern. Taki, taki łysawy, ale bardzo, bardzo miły pan. I on należy do partii Fianna Fail. Fianna Fail to po gejlicku znaczy e, żołnierz losu. To chyba tak w 1926 roku ta partia została utworzona. Zatem mamy siedem głównych partii. Mamy partię e, socjalistyczną, mamy partię pracy, mamy w Wspomniano wcześniej Fiona Fale, Mamy Sinn Fein, to jest partia na czele, której stoi Jerry Adams. To jest ten od pokoju w Finlandii Północnej i też od niepokoju. Taki wysoki, wysoki pan o takim głosie. Kolejną partią jest Fine Gale. Mamy jeszcze dwie partie, czyli partie zielonych oraz, oraz e, progresywni demokraci. To się tak nazywa, czyli to jest siedem 7 partii. Główne dwie partie to w zasadzie są Fianna Fail i Gael tak to, tak to wygląda. Czyli nie ma tak jak w Polsce 189 partii, tylko mamy 7 głównych partii i mamy 4 poboczne, których niestety nie zdążyłem sobie przypomnieć. Tak to wygląda a propos Irlandii i polityki. Zresztą polityka w Irlandii jest bardzo, bardzo taka ludzka, nie wtrąca się w życie, nie ma w zasadzie programów w telewizji takich typu, że występują jakieś monitory, wiadomości różne takie i dupki i ciołkowie się po prostu wtrężalają do telewizji i gadają jakieś głupoty pomimo tego, że mają wyroki yy, i różne inne rzeczy, po prostu są publicznie wszędzie się pokazują, to znaczy, że są politykami i mają coś do powiedzenia. Nie, tutaj jest zupełnie inaczej, tutaj jest normalnie, tutaj jest normalnie podkreślam słowo normalnie zatem w Irlandii w ogóle chciałem powiedzieć, że kwiecień był przepięknym miesiącem, były tylko dwa dni pochmurne, a tak niebo całuśkie, całuśkie niebieskie, nie padało chyba ani razu, a może raz taki malutki deszczyk w kwietniu, nie padało w Irlandii, proszę sobie to opowiedzieć nie padało i było cieplutko, gorąco i przepięknie, aczkolwiek to słońce jest bardzo zdadliwe, bo jak my mamy na przykład na trzecim piętrze mieszkanie i mamy na samym dachu takie patio ogromne, duże, ładne z traweczką i z drzewami, możemy sobie tam wyjść leżaczek, te sprawy mamy bardzo, bardzo ładne mieszkanie i jak sobie byśmy chcieli na takim leżaczku na przykład w niedzielkę albo w, w sobotkę y, usiąść tak koło drugiej albo trzeciej to nie da rady, bo to słońce po prostu parzy niesamowicie godzinę się wytrzyma i jest człowiek popalony, po prostu tu jest słońce tak ostre a jest to dopiero kwiecień dopiero kwiecień tak to wygląda. Przelećmy może przez yy, gazetkę, co mamy na przykład w sklepach w Tesco. Czy mamy tu jakąś reklamę, gazetę w Tesco, co ile kosztuje? Zaraz, momencik. Lecę przez gazetkę, ostatnio wódka staniała, hmm, ale nie wiem czy to mam, nie, nie mam. W każdym razie Finlandia, można kupić, reklama po polsku, w Finlandii dostępna w Tesco, Ten zachowaj czystość umysłu, pić Finlandię, odpowiedzialnie tak to wygląda. całym w polskich gazetach? Szybciutko przelecimy, bo w ankiecie, do której wrócimy prawie pod koniec podcastu, powiem na co głosowaliście moi słuchacze, co byście chcieli jak byście chcieli, żeby orły ćwierkały czy bardziej lansko, bardziej tak albo tak, albo tak, wrócimy do tego później zatem mamy artykuły w polskim herlaku teraz polski herlak już nie wychodzi w piątek tylko wychodzi w środy i jest główny artykuł na pierwszej stronie czy euro zmieni nasze życie hmm. nie chodzi tu oczywiście o euro jako pieniążek, tylko chodzi o euro czyli o piłkę, czyli dokładnie dokładnie wiadomo, że nasz kraj czeka wielka wielka transformacja, czy politycy i politykierzy przeszkodzą nam, żeby Polska była normalnym krajem, czy nie sądzę, że uda nam się, ale polityka niestety w naszym kraju ma złe jakby nieznaczenie, ale podejście do ludzi, bo ludzie powinni być dla polityki, a nie polityka dla ludzi tak uważam. Tragedia rodzinna czyli kto ponosi yy, za nią odpowiedzialność. Mężczyzna zabił swoją żonę i dwie małe cyreczki, a potem sam popełnił samobójstwo. Trwa gorąca dyskusja czy tej tragedii można było uniknąć. Kolejne modernstwo naszego rodaka, czyli Tłuką, tłuką naszych. W Belfasie niestety spaliły się dwie polskie osoby. To chyba jakaś była zakropiana imprezka. No i nasi troszeczkę tam. <śmiech> tak to bywa. Jak założyć własną firmę? To nas nie interesuje. Przystąpienie yy, yy, przystępnie o tym, co ważne w Finlandii. Czyli tak to wygląda. Nie będę Wam czytał tego. Pozytywnie zakręcenie w KORG, czyli właśnie minęła pierwsza rocznica oficjalnej działalności Stowarzyszenia My KORG, czyli My Cork Polish Association. Największej organizacji skupiającej Polaków z miasta KORG oraz hrabstwa o tej samej nazwie. Tak to wygląda. Ukłon strony polskiej społeczności, czyli właśnie o Tesco, czyli, czyli jest dużo polskich, coraz więcej polskich produktów dostępnych właśnie w sieci Tesco. Tak to wygląda. Zresztą na naszej ulicy tutaj, um, ulica nazywa się Talbot, naliczyliśmy ostatnio chyba 9 czy 10 sklepów z polską żywnością, w tym 6 polskich sklepów, więc jeśli chodzi o jedzonko, nie możemy się tutaj czuć źle, aczkolwiek ceny są tak jak w Polsce, czyli mleko łaciate kupisz powiedzmy za 1,99 to tutaj też kosztuje 1,99 yy, Wafelki na przykład Principalo 55 yy, groszy w Polsce to też 55 tylko że centów tak to więcej wygląda. A co tu jeszcze w gazetach mamy? Gołota znów chce się bić to a propos sportu. Jakaś polityka. Tak to wygląda. Zatem wspomniałem już o wyborach, że wybory niedługo będą. Mam nadzieję, że, że może Polacy, którzy tutaj są i którzy będą może kiedyś, jak wrócą do Polski, chcieli coś w polityce zrobić, zobaczą, jak tutaj to się robi, jak tutaj to wszystko wygląda, jak polityka ma po prostu ludzką twarz, a politycy po prostu są dla ludzi, a nie odwrotnie. Tak to wygląda. A co jeszcze w Irlandii? Co się dzieje? Co się dzieje? Pomału, pomału e, zaczyna się sezon e, na e, sporty irlandzkie, czyli Gaelic football football futbol, futbol e, Futbol, czyli piłka nożna, pomału ligi e, piłkarskie, tutaj jedna w zasadzie jest taka główna, czyli e, Aircom Premier League w piłkę, czyli to pomału dobiega do końca, e, gejlicki futbol też niedługo, e, harling, te wszystkie rzeczy mniej więcej niedługo zaczną e, się Kończyć. Ale, ale, yy, no o czym. Aha, futbol, nie, przepraszam. Co ja gadam? Futbol ma swój finał w, w tym, we wrześniu. Co ja gadam za głupoty, przepraszam. Potem tutaj ktoś powie, że defetyzm i, i kłamstwa sieje w podcaście jedynie słusznym irlandzkim, czyli w podcaście Nie tylko dla rów. Zatem, co nas czeka jeszcze dzisiaj w podcaście? Proszę bardzo, druga lekcja języka gejlickiego. A proszę, obiecałem, to jest. Mówmy po irlandzku. Zapraszam. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orów. This is one of our favorite topics in Ireland. So as before, listen and repeat. It is hot. To się It is sunny. To się green war. The sky is blue. Taun Speer gurum. It is twenty-five degrees today. Ta en tilgt, eg feh kui kem inu. It's a fine day. La bra. It's hot and sunny, and the sky is blue today. Ta she te agus krienvur. Augusta and spare gurum in you. Now on to not so good weather. Listen and repeat. It is cold Tashe Four It is Cloudy Toshe Scamaloch. The sky is grey. On spear, lia. There is a strong breeze. Ta gay, lager, on. The weather is terrible. Ta an aimsher, ufasach. It's cold today with a strong breeze. Ta she four agus Augusta, on gay, lager. The sky is blue and it's 25 degrees today. Transpare, gorum. Augustan tocht, eig fihe kuig came in you. It's cloudy with a strong breeze today. Toshe skamolokh. Augustal gai loderound in you. Now try saying today is cold and cloudy. Tashay four, August skomaluch, enyo. Good. Now what about it's hot and the sky is blue. Tashay te, Augustan spair Gurum uh Oh oh. Here comes the rain. Okay, as always, listen and repeat. It is drizzling. Ta salachar boshchi aun. It's pouring rain. Ta she egstella boshchi. There are hailstones. Ta kluche schnyachte aun. It will snow tonight. Ta schnyachte er. Anocht. What is the forecast? Kade tour na heimshire. There are hailstones and it will snow later. Ta klocha aun. aon, agus begshe niesteni. Is rain forecast tonight? Will Boshtih gelta an ocht? Now try saying, It's drizzling rain tonight. Ta salacher Boshti awn an ocht. Now the weather in the different seasons. In spring you get sun and showers. Sonarokh bien ijivien agas karma aun. In summer you get long sunny days. Sasoura bein lehenta fader greenvara agoin. In autumn strong winds blow the leaves off the trees. Sennor, Shaden gae lager na daloga te na krinte. In winter it rains a lot. Seivre binche korbashti gominik. Sometimes we get snow and ice. Urinta, binchuk agus snechte. Again. Can you say in autumn you get strong winds in Irish? Sonor being gay, larger again. Słuchać podcastu nie tylko dla nie tylko Wywiady. Historia. Ludzie. Muzyka. Prosto z Detroit. Z polskiego Detroit. Oh my god! Zapraszamy. Łukasz Witkowski. Masa krytyczna przestała istnieć. I to jest kurwa skandal Ale oto powraca po wiekach czekania. A dlaczego? W imię zasad, kurwy synu.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 Obiecane, obiecane teraz o tym, co robię i jak nic nie robię, czyli o edukacji. Byliśmy ostatnio na kilku szkoleniach z pracy, a także osobiście, prywatnie i opowiem Wam o szkoleniu, które było w zasadzie w dzisiaj, które dzisiaj nagrywam, jest wieczór kwietniowy i w zasadzie tego samego popołudnia byłem na szkoleniu i szkolenie było... Mm, takie cztery tematy to... Przepraszam bardzo Napiłem się coli, a po coli Jak Martin mówił, nie wolno nagrywać Bo bąbelki uchodzą I człowiek się zapowietrza Nie posłuchałem Martina Pić mi się chciało, tak to wyszło a... Zatem mieliśmy szkolenie u człowieka Który nazywa się Guy Goen Guy Goen jest człowiekiem, który Bardzo, ale to bardzo Przysłużył się Adobe Photoshop bo on był współ, może nie producentem, ale człowiekiem, który układał większość algorytmów e, i różnych takich e, funkcji właśnie w tym programie. Obecnie pracuje tutaj w Dublinie, w agencji fotograficznej, jest w ogóle fotografem. I, I całe szkolenie, które odbywało się właśnie dzisiaj, miało na celu polepszenie swoich zdolności, jak i kreatywnych przy Wszczeniu, obrabianiu i przy korekcji kolorów. Właśnie przede wszystkim w Photoshopie oraz w programie e, aploskim Aperture. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla Orłów. podejdź bliżej. Polskie podcasty, podcast numer 78. Filip Dawniński przed mikrofonem specjalnie dla was podchodzę bliżej, w każdym odcinku podchodzę bliżej, by jeszcze lepiej wam to wszystko opowiadać, by jeszcze lepiej wam to wszystko przybliżać, czyli polskie podcasty, wspomniałem na początku podcastu, że chcę być pierwszym polskim podcasterem, który będzie miał swój setny, setny odcinek, chociaż nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale był kiedyś taki podcast, um, jak on się nazywał, z Kanady chyba, um, Muszę sobie przypomnieć On miał w każdym razie bardzo ponad dużo, ponad, ponad 100 odcinków, ale to były takie 5-10 minutówki jakieś Jakbym się nazywał na, Nie na szagę, tylko yy, Jakoś tak, jakoś tak Nie wiem, przypomnę sobie ale dzisiaj malutka, tak malutki taki kameczek do ogrodu naszego podcastowego, czyli nowy podcast Borysa, co prawda już wydał cztery, albo nawet w momencie, kiedy to słuchacie 5 swoich odcinków, czyli Borys zamienił się w DJ-a. Bardzo, bardzo fajnie to wszystko robi. Proszę posłuchać. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, startujemy. Borys Kozielski przed mikrofonem to zupełnie nowa audycja, którą roboczo zatytułowałem Mój odtwarzacz. Tak, tak, tak, nas DJ i Borys miksuje. Tak to wygląda. Następny podcast. Proszę pamiętać o konkursie na DJ-a dla podcastu na szagę. Tam Bartek i Dorota szukali zastępcy dla Bartka, który wyjeżdża do Holandii. Bartek niedługo się odezwie. Mamy nowe podcasty, oczywiście już mów, mówiłem, Łukasz zazwyczaj o tym mówi, ale na przykład Radio Józef, bardzo proszę, taki nowy podcast, tam można Zdrowaśki sobie posłuchać, no i Sakrytyczna, która czasami się odzywa w swojej nowej formie, proszę, proszę słuchać. Tak to wygląda a propos naszych podcastów, może niezbyt profesjonalnie, tak jak Luki to mówi, Witkowski ale takie, mam tutaj w moim zielonym zeszyciku popisane i proszę, proszę sobie posłuchać, zresztą w podcastach troszeczkę jestem opóźniony, bo przez ostatnie trzy tygodnie prawie, prawie nic nie słuchałem, bo mam bardzo dużo pracy mam bardzo dużo takich wyjazdowych i różnych innych rzeczy tak to wygląda zatem podcast nie tylko dla Orów, rozwija się spotkanie w Amsterdamie, jak już wspomniałem na początku podcastu, a zapomniałem powiedzieć, że przywitała Was na samym początku piosenka Sinead O'Connor, która ma już długie, długie włosy, a co ważniejsze, koncertuje niedługo 7 i 8 maja właśnie w Dublinie, a także w Poznaniu. Można ją usłyszeć. Prosto sobie wejść na stronę sineadoconnor.com i tam wszystkie daty jej występów, jak i w Dublinie, 6 chyba 7 maj, jak i w Poznaniu na festiwalu chyba Malta, mam wrażenie albo troszeczkę wcześniej musiałbym to sprawdzić. Wszystko tam się na tej stronie Państwo, moi drodzy słuchacze, dowiedzą. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów. I jeszcze wierzę w to, że zawsze jakaś jest. Tak właśnie, uwaga, kierownik, czyli ja, głównodowodzący podcastem nie tylko dla Oru, zostało nam 2,5 i minuty do końca podcastu i zapowiedziana już wcześniej rozmowa moja z wami, czyli mm, rozwiązanie ankiety, tak, po prostu wam powiem, czyli jak orły powinny ćwierkać. To jest ankieta na stronie mojej podcastu, nie tylko dla rów, proszę sobie tam wejść. I teraz jeszcze, jeszcze już inna ankieta, taka sportowa, ale ankieta się wymienia co dwa tygodnie, proszę głosować, głosować, głosować. Zatem, jak orły powinny ćwierkać? Proszę bardzo, wyniki ankiety. E, bardziej informacyjnie 18%, bardziej irlandzko 29%, bardziej muzycznie 16%, bardziej odjechanie 29%. A, tak to wygląda. Głosów oddanych 23. Zatem więcej i więcej irlandzkich rzeczy prosicie, żeby było w podcastach. Będzie się działo na razie troszeczkę nie, bo jak wspomniałem podcastów mam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, ale troszeczkę nie o Irlandii, aczkolwiek jak już wspomniałem mam zaległy podcast w Północnej Irlandii, będzie podcast pod tytułem Mój Dublin. Będzie podcast, tak, w niedalekiej przyszłości, może ze Szczepanem bym się razem zebrał o YouTube, bo Szczepan jest znanym znawcą YouTube i sympatykiem, może coś z tego będzie, więc to jest bardziej irlandzko, bardziej informacyjnie, czyli więcej wiadomości o Irlandii, tak jak wspomniałem, wszystko będzie w swoim czasie, a podcasty bardziej muzyczne, tu też słuchacze proszą, żeby było, będą dwa zapowiedziane. Wspomniałem już o podcaście z muzyką norwes norweską, Cilian i będzie podcast z muzyką włoską, ale także niedługo sobie właśnie wymyśliłem, że będzie podcast e, z bardzo fajną grupą taką z lat 80. i nawet chyba z początku e, końca lat 70., czyli Alan Parson Project. Tak to wygląda, podcast e, zbliża się ku końcowi, zatem zapraszam na odcinek. 79. Jaki będzie, co będzie, o tym nic nie powiem, bo jeszcze nic nie wiem, ale zapraszam. Zatem dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłej podróży gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie. Zatem Daszbur, pozdrawiam. Zadzwonimy w Wigilię. Całujemy Was. Ja coś też. Pa.